Proszę o uwagę. Pani Kamilo, proszę o uwagę. Dzień dobry. Witam wszystkich. Witam Pana Burmistrza, Panią Mecenas, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza. Witam Pana Komendanta Straży Pożarnej. Witam Panią Sylwię, witam Panie, Panów Prawnych, witam Mieszkańców Kowa. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że mamy kworum. Bardzo za tym idzie. Porządność dzisiejszych obrad. Przeczytam Państwu porządek 70. sesji Rady Miejskiej w A przepraszam, bardzo otwieram 70. sesję Rady Miejskiej w Przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci sprawozdanie Promieszczania z działalności między sesjami. Punkt czwarty. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Punkt piąty. Informacja przedstawiciela Gminy Kowary w Związku Gmin Kartonowskich. Punkt szósty. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w i Dłużej. Punkt siódmy. Pytania o interpelacje. Punkt ósmy. Sprawy różne. Punkt dziewiąty. Rozpatrzenie projektu w spraw. A rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Kowary za 2013 rok. 9b. Nie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Kowary z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok, e, punkt C. Przyznania tytułu honorowego władza miasta Kowary, e, punkt D. Przyznania tytułu honorowego władza miasta Kowary, punkt 9E. Regulamin dostarczania wody, badania ścieków na terenie gminy Kowary. 9f zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2014 rok 9b skargi mieszkańców Kowar punkt 10 zamknięcie sesji w sprawie porządku obrad proszę Pan Burmistrz. Kto z Pań, z Panów Radnych jest za tym, aby w tej kolejności y, był przyjęty porządek obrad, proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do y, punktu trzeciego jest to punkt Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowary z działalności między sesjami Zoszyma i Państwa. Sprawozdanie Pana Burmistrza. Proszę bardzo, kto z Państwa ma jakieś pytania do sprawozdania. Proszę o Proszę Pan. Ja mam takie pytanie do Pana Burmistrza, bo 11 czerwca 2014 roku udział w, w brał udział w uczelniu zgromadzeniu k ruik w trakcie którego mimo straty spółki za rok 2013 prawie 3 miliony złotych ucierpiało przy sprzeciwie kowal i podbrzyna, którą to Chciałbym troszeczkę więcej na ten temat udzielić panu panu Dyniu i powiedzieć, była spowodowana, jeśli ta strata, jeśli więcej ma panu shut up. gospodarki komunalnej, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska. Tereny były przywrócone do stanu pierwotnego. No właśnie tutaj mam duże wątpliwości odnośnie tego ostatniego zdania, że tereny były przywrócone do stanu pierwotnego. Bo wiem, że chociaż jeden z mieszkańców mówimy tutaj panu Sczewczyku, bo zostałem poważnione do tego, żeby jednak dysponować jego nazwiskiem dzisiaj na sesji. Po prostu uważa, że jego drogi nie zostały w ogóle przywrócone, ma problem z dojazdem do swoich pól. Dyrektora Ochrony Środowiska oraz pismem e, Domnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, e, e, Równocześnie na posiedzeniu Komisji przygotowano odpowiedź e, z, do Prezesa Spółdzielni Hydronu. 18 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Tematem posiedzenia komisji było pismo, które wpłynęło do Biura Rady dotyczącego cmentarzy w Kowarach. 26 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu. Tematem posiedzenia Komisji były zmiany w budżecie miasta na dzisiejszą sesję. Czy ktoś z Państwa ma pytania odnośnie posiedzeń Komisji? Proszę bardzo. Nie widzę. Przechodzimy do punktu 6. Przepraszam do punktu piątego. Informacja przedstawiciela gminy Kowary z związku Gminy Bardzo proszę Pani Kamilo, czy coś się zadziało w związku z gminy w tym czasie. 15 maja odbyło się Zgromadzenie Gminy Kartonowskich i teraz dzisiaj 30 czerwca, ale ja wszystkie materiały. Przechodzimy do punktu szóstego dzisiejszego porządku obrad. W tym punkcie mam w Komendanta Miejskiego Opieńcowej Straży Pożarnej w Gminie Górze z działalności prowadzonej przez Straż Pożarną Państwową na terenie Gminy Kowary. Bardzo bym prosił Pana Komendanta Soprzyka o przedstawienie. A może na gdzieś drugie która można usiąść najlepiej. Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. E, przewodniczący, panie Przewodniczący, Radni, Szanowni Państwo, siedzący, się no, nie nie się... Proszę bardzo. E, zostałem poproszony przez pana przewodniczącego o... Na to okoliczność przygotowałem wystąpienie, właściwie jedna tekstu, plus do tego takie zestawienie tablaryczne, które, które również omówię. E, Ochronność pożarła w towarach realizowana jest poprzez współpracę z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Miejskiej Służby Ratownicznej. W roku 2006 z inicjatywy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wielkiej Górze Utworzony został posterunek jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Górze, w Kowarach. W wyniku rozmów prowadzonych pomiędzy Komendantem Miejskim, Burmistrzem Kowar oraz Naczelnikiem USP Kowary i Dyrektorem Miejskiej Służby Rady w Kowarach podpisane zostało porozumienie pomiędzy wymienionymi stronami regulujące zasady funkcjonowania I tak. W skład posterunku wchodzi jeden samochód ratowniczo-gaśniczy oraz dowódca i kierowca samochodu z Państwowej Straży Pożarnej. Pełnią oni służbę ciągu 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Wkładem Ochotniczej Straży Pożarnej z są strażacy, którzy stanowią uzupełnienie obsady wyżej wymienionego samochodu. Na jednej zmianie trwającej 24 godziny jest nie mniej niż trzech strażaków Ochotniczej Straży Służbę pełnią oni także przez wszystkie dni w roku. Miejska Służba Radownicza Skowa, w ramach podpisanego porozumienia, udostępnia pomieszczenia garażowe i socjalne w administrowanym przez siebie budynku na potrzeby postępowania. Kilka lat funkcjonowania posterunku wskazuje na trafność tej decyzji z uwagi na operacyjne zabezpieczenie terenu powiatu. Średnio rocznie zastęp JLG-OSP z postępu w Kowarach interweniuje o około 300 lat. Tytułem uzupełnienia dodać należy, że zastęp ten ma wyznaczony jako teren własnego działania obszar Kowar, Karpacza, część gminy Mysorkowice oraz część gminy Podróż. W ramach współdziałania zastęp ten może być dysponowany do działań na terenie miasta Jelenia i całego powiatu Jelenia Statystyka wyjazdu do działania tłuszczo-gaśniczy na terenie miasta Kowary przedstawia się w następnym Pozwoliłem sobie przygotować takie zestawienie za ostatnie 3 lata plus rok 2014. jakiś okres trzeba I tak, w roku 2012 łącznie na terenie dosłużę, w chwili obecnej mówię tylko, wyłącznie o interwencjach podejmowanych na terenie miasta Kowary. Z tych liczb wyłączone są interwencje podejmowane przez posterunek poza miastem Kowary, czyli na terenie Karpacza, na terenie gminy Wiosławikowice, czy Podgórze Enturzie sporadycznie w I tak, w 2011 roku na terenie Kowal odnotowano 210 zgłoszeń, 210 interwencji łącznie, pożarów i miejscowych zagrożeń. W zestawieniu tym są, nie są wykazywane alarmy fałszywe, gdyż nie mają one większego znaczenia dla przedmiotowości wykazania interwencji. W roku 2012 na terenie były 124 interwencje, w roku 2013 171, w roku 2014 108. I teraz dzieląc te interwencje na, na pożary miejscowe zagrożenie uzyskujemy tak, w roku 2011 było 138 pożarów, a 72 miejscowe zagrożenia. Do grupy pod tytułem miejscowe zagrożenia zaliczają się wszystkie interwencje albo inaczej wszystkie znane stany, przy których wymagana jest interwencja jednostki obowiązków pożarowych, a które nie zaliczają się do pożaru, czyli nie są związane z procesem palenia. W roku 2012 68 pożarów, 56 miejscowych zagrożeń. W roku 2013 74 pożary, 97 miejscowych zagrożeń i do końca do dnia dzisiejszego no, w pewnym sensie, bo to są dane na e, czwartek, piątek zeszłego tygodnia w roku 2014 e, pożarów 57, a miejscowych zagrożeń e, 51. I ponieważ poproszono zostałem po e, określenie współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami, skąd jest e, również wskazany udział e, Miejskiej Służby Ratowniczej przy. Tych działaniach, o których mówiłem, jak również w kolejnej tabeli mamy zestawienie w ogóle z podziałem na Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną z Krajowego Systemu Ratowniczego Jaśniejszego, pozostałe w grudzie Straży Pożarnej i Miejscowców I, I tak z podziałem na samochody i udział w skrażach. I w roku 2011 ogółem na terenie KOWAR działało 274 zastępy. Jeżeli był wyjazd, do którego potrzeba było zadysponowania dwóch albo trzech zastępów, na przykład, to te dwa albo trzy zastępy są w tej liczbie ujęte. Czyli innymi słowy, łącznie było 130, przepraszam, 210 interwencji było w 2011 roku na terenie Kowal i przy tych 210 interwencjach łącznie było zaangażowanych 274 samochody, czyli zastępcy i 1260 ratowników. Wśród tych samochodów i tych ratowników, e, udział to jest następujący: Jednostka Radownicza Gieśnicza Państwowej Straży Pożarnej 217 e, zastępów, 471 ratowników. E, Ochotnicza Straży Pożarna z Krajowego Systemu ratowniczego gaśniczego i tu w latach 2011-2012, e, jako OSP z Krajowego Systemu ratowniczego gaśniczego są to głównie. Jednostki, jednostka z i jednostka e, z e, W roku 2013 do Krajowego Systemu Rotowniczego Sięgowego została włączona również jednostka OSP-Karta położonych. Dlatego też w tych liczbach za rok na 2013 już, już są w ramach KSRG wyjazdy OSP-Skarpaci. E, I wracamy do roku 2011. E, OSP z KSRG 29 zastępów 188 ratowników. Pozostałe OSP, czyli OSP nie włączono do Krajowego Systemu ratowniczego gaśniczego a dysponowane na teren, na teren miasta Kowary 20 zastępów 591 ratowników i Miejska Służba Ratownicza 8 razy samochód i 10 ratowników. W roku 2012 ogółem odnotowano 124 interwencje na terenie miasta Kowary. I w tych interwencjach udział brało 148 zastępów, czyli innymi słowy samochodów i łącznie 674 ratowników. I w tym y, mamy następny udział JRG-PSP 60 i 280 ratowników. osp KSRG 5 samochodów, y, 28 strażaków Pozostałe OSP 79 E, samochody i 360 ratowników MSR, 4 samochody i 6 ratowników. E, tu pragnę dodać, że w roku 2012 e, przez długi okres czasu był wycofany samochód, ten, który jest włączony do posterunku w państwowej straży pożarnej i posterunek korzystał z samochodu o końcu straży pożarnej w Tomarze, czyli. Przemieszczano się tym samochodem, stąd taki jest udział e, samochodów e, w produkcji pozostałego OSP w e, 79. W roku 2013 odnotowano łącznie na terenie Kowal 171 interwencji, i w, w tych interwencjach udział brało 234 zastępy, łącznie 984 ratowników i podział analogicznego na poprzednich. Y, z JOT-u jest z Straży Pożarnej 170 zastępów, 396 ratowników. Ochocie Straży Pożarnej z Krajowego Systemu ratowniczo Gaśniczego 19 samochodów, 102 ratowników. Y, pozostałe Ochocie Straży Pożarnej, czyli nie włączone do Krajowego Systemu Ratowniczego, 30 samochodów, 470 ratowników. Y, miejska Służba Ratownicza, 15 samochodów, 16 ratowników. I rok 2014, tak mówimy do końca ubiegłego tygodnia yy, łącznie na terenie miasta odnotowały 108 interwencji, yy, przy których udział brał w rozwoju skutków zdarzeń pożarnych. W związku udział brał 147 samochodów i 666 ratowników. I podział, tak jak to w poprzednich latach, samochody z Państwowej Straży Pożarnej 114, ratownicy 242, Ochotnicze Straży pożarna z Krajowego Systemu Nadzorczego Jaśniejszego 21, 118. Ochronicze straży Pożarna pozostały samochody, 2 strażacy w 192 i Miejska Służba Rakownicza 10 razy wydziałała i 11 razy wydziałała zaangażowanych w usuwanie tych yy, yy, skutków, czy to pogody, czy to sądzę. I tak można powiedzieć, w no, dużym kalekstresie się można by za ostatnią kwestię scharakteryzować, yy, w placu tej jest państwo Miejskie z jednostkami, które będzie pożarne na kolejnym stawie. E, e, tytułem uzupełnienia tak, odnośnie ogólnych informacji, może dodam, że wśród tych pożarów, e, o których mówiłem, czyli 168 roku 2011, 1268, 1374, zdecydowanie większość e, są to pożary przewodów kominowych e, oraz pozostałości roślinne e, wypalane, które były wypalane, są, nie wiem, jak były, jeszcze będą w tym kraju, no ale tak, to jest w klasie, czy w grupie miejscowych zagrożeń w tych latach, to sami Państwo wiecie, bo mieszkacie tej, w którym ma świadomość, lokalne potopienia, czyli intensywne opady deszczu oraz silne wiatry, dwie silne wiatry one powodowały, że tak powiem, konieczność usuwania drzew, czy napraw w infrastrukturze. To są to takie dwie, trzy podstawowe kategorie mające wpływ na na ilość wyjazdów i potrzeby interwencji. Zasadniczo. Jedno z Proszę bardzo. Nie panu. wiem, czy wystarczające są te informacje. Jeżeli będą pytania, to. Proszę bardzo, pan Antusia. Tak bardzo mnie zaciekawiła ta statystyka. Pan Antusia, pan Bardzo zaciekawiamy ta statystyka, którą przedstawił Pan Komendant z Państwowej Straży Pożarnej. To nie w jakiś sposób myślę, że to prezentuje na naszą dalszą pracę odnośnie Miejskiej Służby Ratowniczej. Mogliśmy zauważyć z tej statystyki, że Miejska Służba Ratownicza niestety niewielki udział miała w tych interwencjach wszystkich. I teraz moi Panie Komendantie, ciekawie jest ta rzecz, bo był Pan już chyba na jednym, przynajmniej na tym spotkaniu Miejskiej, pan na jednym. Cały czas rozmawialiśmy o nowym schemacie stworzenia ochrony przeciwpożarowej w naszym mieście i takżeśmy razem z panem radnym Pawłem Wituchem się spotkali, próbowali w taki schemat może nakreślić, bo wielu radnych miało obiekcje na tym punkcie, żebyśmy jednak najpierw mieli ten schemat, a potem nad czymś debatowali. Tak samo zresztą w wnioskową na pan Czy panie komendancie, w związku z tym, potrzeba sobie to jedną rzecz wyjaśnić, że każdy ratownik, który jest w Miejskiej Służbie Ratowniczej musi najpierw być też członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, żeby uzupełnić ten bojowy. Teraz ciekawi mnie jedna rzecz. Czy byłaby taka możliwość na przykład, żeby ochrona przeciwpożarowa w naszym mieście istniała bez miejskiej służby ratowniczej? Była to ochotnicza straż pożarna, oczywiście miasto by dalej utrzymywało budynek. Uzupełnialibyśmy, Państwowa Straż Pożarna dawała to samochód dowódcę plus kierowcę. My byśmy uzupełniali Zachodniej Straży Pożarnej oczywiście tych trzech, najmniejszych trzech ratowników. i do powołania tych wszystkich, znaczy do zarządzania tymi ustawowymi obowiązkami, czy to jest ochrona przeciwpożarowa, czy obrona cywilna, powołalibyśmy Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej, który by tym wszystkim nadzorował. Czy tak, taki schemat byłby wystarczający, żeby jednak dalej po stronie Straży Pożarnej trzymać w tak. Ja już nie raz mówiłem, podkreślałem to, że Stronionek Państwowej Straży Pożarnej będzie funkcjonował, będziemy utrzymywali, my przynajmniej jako Państwowa Straż Pożarna w tak długo. Jak długo będziemy mieli ze strony samorządu zapewnione wsparcie w zakresie zasobów ludzkich, czyli tych trzech, co najmniej trzech ratowników na zupełnie zastępu oraz y, bazę lokalną. Y, to y, to, jest, to jest teraz tak, i dlaczego mówimy o y, strażakach, w którym straży pożarnej? Yy, dlatego, że strażacy ludzie Straży Pożarnej yy, mogą wprost, że tak powiem, zasiadać na samochodzie naszym, czyli Państwowej Straży Pożarnej. Bo są to ludzie, posiadający stosowne uprawnienia, stosowne kwalifikacje do wykonywania czynności z zakresu ochrony pożarowej, ponieważ obojęcia Straż Pożarna, która działa w oparciu o ustawy o stowarzyszeniach, w ramach działalności własnej może tworzyć jednostkę profesjon techniczną uchwałą własną osoby, które są wchodząc w skład jednostki profesjonal technicznych są nad i te osoby muszą posiadać stosowne badania lekarskie, czyli dopuszczenia plus do tego stosowne kwalifikacji. I to dla nas jest bardzo proste w weryfikowaniu, dlatego że szkolenia z zakresu podstawowego, czyli te podstawowe, wszystkie wymawiania, które muszą mieć ci ratownicy, my przeprowadzamy. Przeprowadzam, czyli zgodnie z ustawą szkolenia dla Państwa Ministra przeprowadza w formie bezpłatnej Państwa na Straż postanę, na terenie powiatu Ja jestem organizatorem tych szkoleń, ja te szkolenia przeprowadzam, w związku z tym miałam wgląd ewidencję. Ja wiem, kto posiada te kwalifikacje, kto nie posiada i, i jeżeli ktoś jest zgłoszony do wyjazdu obsadzny samochód, to mój kierujący w danym dniu, czyli mój dowódca wie, czy ta osoba posiada stosowną kwalifikacje, czy nie. Trochę inaczej to się ma, właśnie w stosunku do innych jednostek ochrony w gdzie tu już to szkolenie jest poza, że tak powiem, moją strukturą. I, i, i między innymi dlatego tak to wygląda. To czy człowiek, który jest jako ochotnik na naszym samochodzie, w ramach po że działaniach, czy on jest pracownikiem Miejskiej Służby Ratowniczej, czy nie jest pracownikiem Miejskiej Służby Ratowniczej, to już jest taka sprawa, gdyby w tym momencie, bo, bo to nie ma większego znaczenia. Gdzie człowiek pracuje, ważnym jest to, że on jest ratownikiem, ochotnikiem, i on może być na uzupełnienie samochodu. No i tak mówiłem, jak długo będzie tych trzech ratowników na uzupełnienie samochodu plus baza lokalowa, y, czyli zapewnienie warunków socjalnych do tego zastępu, tak będzie, tak długo będziemy my y, ten postęp do Chyba, że z się uregulowania formalnoprawnych, które na przykład wkradza utrzymywania czegoś takiego, no bo to w każdej chwili się może pojawić i w tym momencie y, to już nie będzie ode mnie całkowicie, jeżeli ustawodawca, że tak powiem, zabroni wprowadzenia tego typu rozwiązań. Z naszego punktu widzenia, czyli z, z, z, przez pryzmat Państwa jest to, że tak e, już wcześniej wspomniałem, e, utrzymanie tego postulatu jest bardziej zasadne, bo jest to około 300, ponad 300 interwencji w skali roku, więc te 300 razy, jakby nie patrzeć, bo ja nie patrzę na to przez pryzmat, e, pieniędzy na no, przykład, że samochód z góry by jechał i spaliłby więcej paliwa, bo jechałby dziesięć dalej, to nie są pieniądze. Pieniądze jest co innego, pieniądze jest w tym momencie jest uratowane mienie, bo, bo jednak ten człowiek, ten statystyczny Kowalski, nie się tego nazwiska i tych ludzi, którzy nas nazwisko noszą, e, no, ma tą pomoc o ileś tych minut trzeciej. I to jest wymierne w tym wszystkim, najbardziej wymierne, że jednak zadzwonił i zamiast jechać 20 minut, czy w warunkach zimowych 30 minut, albo i więcej, ta pomoc przybywa w czasie zdecydowanie krótszym. I to jest ten zysk dla, dla, dla całości. I to jest główny powód, dla którego, że tak powiem, jesteśmy w formie postępowania. Może tak mówię, no warunk jest taki, że będą na pewno swoje obwodnicy plus y, całe y, socjalne to Jeszcze właśnie y, to, co już Pan powiedział teraz, bo chodzi mi też o. Y, Proszę Pan już do uprawnień, powiedzmy. I teraz ciekawi mnie, czy, e, jakie uprawnienia i kwalifikacje powinna posiadać osoba, która postuje stanowisko dyrektora ochrony przeciwpożarowej. pożarowej? mówimy o stanowisku gmin, e, czyli komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej. Dyrektora, Dyrektor, tak. którego obecnie mamy.. nie ma. E. kwalifikacje specjalne, czy Mówimy prostu... e, e. o... Bo, bo... Ustawa przewiduje możliwość utworzenia, powołania w gminie, w gminie komendanta gminnego ochrony pożarowego. pożarowej. I to jest, i to jest, że tak powiem, pracownik urzędu, który koordynuje i, i uprawia, że tak powiem, tą politykę ochrony decyzji pożarowej na terenie gminy, ale jest pracownikiem, jest przez przez Rozumiem. Dlatego nie spotkałem się z komend znaczy dyrektor yy, ochrony pożarów, To jest komendant yy, gminny ochrony przeciwpożarowej. Nie yy, jednostki żadnej, tylko ochrony przeciwpożarowej jako całokształtu. Czyli odpowiednik nazwijmy to u yy, referenta czy inspektora do spraw ochrony przeciwpożarowej. Yy, a. To czyta jak u nas jest na dyrektor Miejskiej Służby Radofinniczej Radofinniczej Radofinniczej Radofinniczej Posiadać jakiejś i specjalne uprawnienia? A to już jest to, to znaczy tak. to nie jest to to nie yeah. jest człowiek, o którym ja mówię, to nie jest no, pransiąt, A pakistan. teraz odnośnie tego, to układ jest taki, że z kolei artykuł e, 15 e, ustawy o obronie przeciwpożarowej 24 z 2471 z późniejszymi zmianami, not, ze zmianami tak proszę o powiedzieć, bo zmianą, mogą tylko mówi, wymienia numeratywnie jednostki ochrony przeciwpożarowej. Jednostki ochrony przeciwpożarowej są jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, punkt 1. Punkt 1a, jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Pożarowej, punkt 2, Zakładowa Straż Pożarna, punkt 3, Zakładowa Służba Ratownicza. punkt 4, Gminna Zawodowa Straż Pożarna, 4a, Powiatowa Miejska Zawodowa Straż Pożarna. Ten dopisek miejska dotyczy w tym układzie miasta na prawach powiatu zapisane powiatowa miejsca, bo, bo chodzi o miasto powiatu. Punkt piąty terenowa służba ratownicza. Punkt 6 Wojnicza Straż Pożarna. Punkt siódmy związek Wojniczy Straży Pożarnej. Punkt 8 inne jednostki ratownicze. I teraz kolejne artykuły mówią właśnie o tej dotyczącym tych, tych jednostek w związku pożarem, bo rozumiem, że rozmawiamy o jednostkach pożarnych. Jako, że zadania i y, organizacje PSP, określa odrębna ustawa, to jest ustawa o straży pożarowej, w związku z tym ustawa o wojskowej straży pożarowej tego dokładnie nie reguluje. Y, artykuł 16a y, z kolei reguluje y, pozostałe jednostki, czyli jednostki wojskowej przeciwpożarowej, o których mowa w artykule 15, czyli to, co wymieniałem, w punkcie od 1a do 5. Czyli punkt 1 to były jednostki PSP a 1A to są kolejne jednostki do 5 to jest do terenowej służby ratowniczej. I 8. Wyłączone są z tych uregulowań ochotnicze straże straży pożarnej i związek Ochotniczych straży pożarnej. I te jednostki tworzy się jako jednostki umundurowane, wyposażone specjalistyczne sprzęt z do walki z pożarami, perskami, żywiołowymi lub innymi swoimi zagrożeniami. W jednostkach y, tych y, zatrudnieni pracownicy podlegający szczególną obowiązkom wynikającym z charakteru pracy oraz posiadający odpowiednie kwalifikacje i warunki psychofizyczne, zwani dalej strażakami jednostek ochrony rzwi pożarowej. Y, punkt 3 artykuł 16a. Strażakiem jednostki ochrony rzwi pożarowej może być pracownik, który ma kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażaka, technika pożarnictwa, inżyniera pożarnictwa, albo uzyskał uznanie kwalifikacji do wykonywania tych zawodów regulowanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA, w stronach umowy o Europejskim e, Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania ich, do, do ich wykonywania, chyba że nie wykonują czynności ratownicze. Punkt czwarty kwalifikacje wykonane, wymagane do wykonania zawodu strażaka obejmują posiadanie wykształcenia ogólnego co najmniej średniego oraz odbycie przeszkolenia podstawowego albo szkolenia podstawowego uzupełniającego. Punkt piąty strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej pożarowej powinni posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pracy w tych jednostkach. Oceny zdolności fizycznej i psychicznej strażaka do pracy dokonuje lekarz służby medycyny pracy. Minister Właściwy, punkt szósty. Minister Właściwy do spraw wewnętrznych określił w drodze rozporządzenia. Jedyneczka. Wymagania kwalifikacyjne, jakimi, jakie powinni spełniać pracownicy poszczególnych na poszczególnych stanowiskach pracy w jednostkach, jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Dwojeczka. Zakres szkolenia podstawowego i uzupełniającego do wykonywania zawodu strażaka. Trzy. Zakres szkoleń specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej o których mowa w artykule czwartym ustawy. Podmioty uprawnione do prowadzenia szkoleń, o których mowa musi oraz formę i elementy składowe programu szkolenia oraz tryb ustalania programów w tych szkole. I Piątka tryb wydawania oraz wzory zaświadczeń i świadectw stwierdzających ukończenie szkoleń oraz okres ważności zaświadczeń. Kierując się rozajem zadań wykonywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej o których mowa w artykule 15, czyli y, punkt 1a, 5 i 8, czyli z wyłączeniem PST oraz OSP oraz na stanowiskach, na których wykonują się czynności z zakresu obrony przeciwpożarowej, koniecznością współdziałania w ramach Krajowego Systemu Ratowniczego-Gaśniejszego, potrzebą zachowania standardów merytorycznych i dydaktycznych w szkoleń oraz zapewnienia jednolitości i spójności programów szkolnych w, w zakresie obrony przeciwpożarowej. I minister spraw wewnętrznych wyda stosowne rozporządzenie regulujące te tematy, czyli jest dokładnie określone, na jakich stanowiskach jacy strażacy czy pracownicy jednostki odnawialności pożarowej mają posiadać, jakie kwalifikacje ogólne i kwalifikacje zawodowe, plus do tego tryb orzekania o składności politycznej. To jest po prostu. Ja nie umiem odpowiedzieć na zadane pytanie, ponieważ e, pracownicy Miejskiej Służby Ratowniczej nie są mi podlegli. Nie prowadzę e, dokumentów, akt, osobowych i tak dalej i tak dalej i nie znam to. Bo to nie są moi, to nie są moi pracownicy, to nie są nasze stary. Stary. Ja mam to, takie pytanie, w dwa pytania. To jedno może jeszcze odnośnie tego, mi o jest jednostką ochrony przeciwpożarowej w imieniu ustawy? Będę posiadanej przeze mnie wiedzy tak, ponieważ była tworzona jako jednostka ochrony przeciwpożarowej lat temu, no już kilka ładnych lat. Czy na dzień dzisiejszy status tej jednostki się zmienił i czy w dalszym ciągu jest jednostką obrony przeciwpożarowej, czy nie jest? Tego nie wiem. Niemniej jednak nie wpłynęła e, żadna informacja do Państwowej Straży Pożarnej Żeby odnośnie likwidacji e, Miejskiej Służby Ratowniczej jako jednostki ochrony przeciwpożarowej. Nie jako Miejskiej Służby Ratowniczej, tylko jako jednostki ochrony W zgodzie z rozporządzeniem ze wewnętrznych e, osoba e, kierująca jednostką ochroną przeciwpożarowej winna <śmiech> poszekać takie a nie inne kwalifikacje. Ja nie, nie mam przy sobie, bo nie wiedziałem, że będziemy na ten temat rozmawiać, e, więc nie jestem e, aż tak. Nie e, nie e, bo okolicie. mówię, jest rozporządzenie, bo minister wydał rozporządzenie stosowne i to e, pierwsza, pierwsze tego typu rozporządzenie było wydane już w roku dziewięćdziesiątym czwartym i szóstym i później w miarę, w miarę upływu czasu i zmian, zresztą u nas w Państwa Straży Pożarnej na przestrzeni yy, trwania tej informacji, czyli od roku dziewięćdziesiątego drugiego również następowały dość istotne zmiany w zakresie, wymagań kwalifikacji zawodowych na poszczególnych yy, stanowiskach. Tak samo to, to rozporządzenie było, było zmieniane i nie jestem w stanie go przytoczyć. To, to nie, to nie Statystyki. Ja zaraz zanim panu, bo jeszcze pana burmistrza spytam tej kwestii, to chciałem jeszcze się odnieść do tej statystyki. Chciałem spytać pana komendant, z czego wynika. Znaczy odnoszą się co do pożarów, to wynika to ogólnie z tego powodu, że Miejska Szkoła Ratunięcia dysponuje, że korzystują specjalistyczne podnośnikiem. Nie posiada samochodu gaśniczego. Czyli jakby, jeżeli on no, nie posiada samochodu gaśniczego, no to nie, nie wie. Ja tu nie znam dokładnie yy, całego spektrum funkcjonowania Mieszkiej Służby Ratowniczej, bo, bo jest to jednostka gminna i w swoim regulaminie organizacyjnym może być zapisane również tak, cały szereg tak. innych zadań, których ja nie znam. Dobrze, dziękuję. Panie Przewodniczący, już mogę jeszcze tylko Pana Burmistrza spytać o tą kwestię związaną z uprawnieniami dyrektora Miejskiej Służby Ratowniczej. Czy, no bo tutaj na czy dyrektor Miejskiej Służby Radowniczej posiada te uprawnienia. Które... W porozumieniu i pod nadzorem komendanta Wojewódzkiego państwowej Straży Pożarnej właściwego ze względu na teren działania. Dziękuję bardzo. Czy ktoś może jeszcze ma pytanie do Pana Komendanta? Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Komendantowi za przybycie i przedstawienie sprawozdania. Do punktu 8. Przechodzimy do punktu ósmego. Przechodzimy do punktu ósmego, w którym są sprawy różne. Ja, mieszkańcy mnie poprosili o zabranie głosu, ale widzę, że Pan Burmistrz wyszedł, może poczekamy, Może ja. wróci. Ja może w sprawach różnych chciałbym przekazać Państwu następującą informację. 27 czerwca, to jest piątek wpłynęło do mnie pismo Pana Burmistrza dotyczące nowego wniosku czy aktualnego wniosku na dzień dzisiejszy spółki K dotyczące yy, nowych taryf dla zbiorowego zapraszenia wody i zbiorowego prowadzenia świetlów, yy, które trafiło do Rady. Niekserowałem Państwu tego pisma tego przewodniego, które zostało do mnie skierowane, e, dlatego że zawiera ono błąd e, i poprosiłem panią Sylwię, napisałem pismo do pana burmistrza o poprawienie e, tego pisma, dlatego że tu się wkradła e, duża nieścisłość, bo pomylono spadek ze wzrostem e, ceny. Chciałem powiedzieć, że cena nie spada, tylko wzrasta. Nowa stawka proponowana przez spółkę jest 7,27 brutto za metr sześcienny wody, a za metr sześcienny odprowadzono 7,27 zł brutto, mówię, cenę 6,73 metrów. Za odprowadzenie ścieków. 1576 netto 17 zł i grosze brutto, co daje 73 grosze brutto wzrostu. To tak, względem informacji yy, mieszkańcy poprosili mnie o zabranie głosu. Yy, może niczym oddam głos, to w kwestii takiej formalnej, powiem, że yy, ze względów przepisów prosiłbym, jeżeli Państwo mogą, to żeby nie, nie wymagać adresów, ewentualnie, jeżeli to jest możliwe, bo byśmy musieli to wycinać yy, z nagrania, yy, bo nie może być wypuszczone. Yy. Proszę, bo sesja jest nagrywana i przepisy mówią, że to są ochrona danych osobowych. Problem jest z wycinaniem po prostu tego fragmentu nagrania i prosiłbym, e, jeżeli to jest możliwe, nie używanie nazwisk e, i adresów. E, po prostu tak przepisem. No myślę, no, że wszyscy wiedzą, e, jeżeli to jest możliwe, to Proszę o to, po prostu bo informatycy, pracownicy kinie będą mieli problem, po prostu bo to jest problematyczne później usunięcie tego z nagrania. E, także bardzo bym prosił, proszę. Zgody na te lokale zamienne. Czy, czy jest taka możliwość, o której nie wiem, słyszymy, że to jest nieprawdą, że lokal, znaczy budynek zostanie sprzedany wraz z mieszkańcami? Kwestię zaburzenia yy, związane z energią. Yy, yy, ciemną, to jest, to jest po prostu kwestia. Dziękuję bardzo. Proszę yy, Niech Pan Burmistrz odpowie w ten sposób. Czy za rok, który bo Pan mówi, że yy, ja nie jestem najemcą, bo nie jestem najemcą, ale jestem zamieszkującym, czyli zameldowany, yy, Zespół przekierował papiery do yy, sądu, jako Zamieszkującego, odpowiadającego za też długi, jak twierdzi zespół mieszkania. Jeżeli ja nie jestem najemcą, no to proszę mnie nie podawać do sądu, jako osobę, która ma uczestniczyć w dopłacie. A jeżeli uczestniczę w dopłacie, a nie jestem nawet najemcą, no to lokal się należy teścią, a ja że z nimi mieszkam, to chyba jest jednoznaczne, że Pan też musi mi dać, tak? Czy mi, czy teścią, to jest kwestia tylko, kto jest najemcą. Nikt dzisiaj tutaj nie ma, no bo. Yy, jest, jest okres urlopowy, nie ma, ja przyszedłem, żeby, żeby Pana złapać, bo Pana ciężko złapać, bo nie. Niech Pan mi powie, pierwszy rok był y, dopłaty u nas 2800 zł. czy wszyscy y, z pierwszego sezonu grzewczego kotłowni, jak jeszcze 14 kulała, dostali dopłaty, a głównie mi chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe, biura rachunkowe, garaże, które też były ogrzewane, czy wszyscy zostali, y, już dostali wezwania albo nakazy płatnicze, bo na dzień dzisiejszy wiem, że nie. Jeżeli Pan by mógł na to najpierw odpowiedzieć, jeżeli chodzi o dłużników, jeżeli ściągamy, yy, żądamy wpłaty 3 lat w tyłu, bo to już niedługo minie, no to ściągamy od wszystkich, czy tylko od skazanych osób. Bo z, z, z mojej wiedzy na dzień dzisiejszy yy, ani spółdzielnia ani wszystkie tam yy, biura, które wynajmowały, nie dostały dopłaty, tylko dostali dopłaty mieszkańcy. I może by Pan to wyjaśnił. A ono lokalem dla rodzin, które jeszcze tam zamieszkują, że w porównaniu do lokalu, których zajmują. Przecież musi spełniać te warunki takie jak ten lokal metrażowy tak powiem standardnym i Te, które są propozycją Że nie słowa tylko wiedzieć, jak mówi przepis, że przepis musi, że lokal musi spełniać warunki o standardzie tożsamym z lokalem opuszczalnym. No to tyle możemy na dzień dzisiejszy. Tak, tylko że te osoby, które dostały propozycję, to są osoby, które podpisały ugodę z panią dyrektor. Osoby, które nie podpisały ugody na dzień dzisiejszy nie dostają żadnych propozycji lokalu zamiennego, a mamy niekto. Chodzi o to, że jeżeli ma być lokal zamienny, sprawa. drugi, trzeci, a dostajemy propozycje, no to są slumsy, No nie są mieszkania, tylko slumsy, tutaj jeszcze się sąsiad to też jest, ja nie będę w jakim mówił i lokal zamienny na dzień lipiec nie ma żadnego, nie ma żadnego, więc albo Pani Dyrektor za wolno działa, bo jeżeli yy, mam, mamy się wyrobić do przyszłego sezonu grzewczego, no to dwa miesiące jeszcze, trzy, damy radę? Myślę, że nie. Dlatego jest pytanie, w jaki sposób będą pogrzebani ci, którzy nie dostaną lokalu zamiennego, czy zostaną sprzedani nowemu właścicielowi, który będzie się martwił, czy w przetargu na te budynki będzie wystawione, że jest sprzedaż z mieszkańcami, czy będzie wystawione, że jest bez, bo na razie na dzień dzisiejszy jest z mieszkańcami. A z tego sobie pytałem na dole, w połowie lipca już będzie dostępność lokalu do sprzedaży, więc... Nie. A na dzień Dziękuję, dzisiejszy nie jesteśmy wyprowadzeni. Pani Ania? Pani Dyrektor zespół zobowiązać terminem przedstawienia yy, propozycji co do lokalizacji dla tych przetrodów, które pozostają jeszcze w tym, w tym, w tym takim yy, zawieszeniu. Nie wiedzą co dalej z wydarzy. będzie. Szanowni Państwo. mieszkanie zastępcze, prawda? zamienne. zamienne, przepraszam, czy będzie też to 50 metrów, czy tylko, tak jak y, mówi y, ustawa, y, nie mniej jak 5 metrów na osobę. To nie mówimy o standardzie, w takim razie Nie, bo Państwo mają powiedzmy 50 metrów kwadratowych i dla nich to jest standard. To jest w środku, proszę Pani, to dla jest dźwięki. To wierzyli, określałem, żebyś nie o ilości... No dobrze, ale i właśnie o, o, o metrach. Czy dostaną na 4 osoby, tak jak Pan mówi, 20 metrów, czy dostaną też 50, no mi tylko o to chodzi. Zmieniając temat Panie Burmistrzu, pewnie już w jakiś sposób jest chyba może, nie wiem, początkowo przygotowywany projekt budżetu na rok 2015. Może już jakieś tam wstępne prace trwają nad tym projektem. Teraz jest dosyć mocno popularny ten budżet obywatelski i moje takie pytanie, czy jest w ogóle jakaś szansa, w ogóle nie wiem. Może by gospodarowanie jakiś środków, których mogliby zdecydować jeszcze mieszkańcy na przykład na rok 2015. Ja wiem, że to u nas nie jest kwoty, ale być może jakaś tam kwota na sam początek pozwoliłaby mieszkańcom zdecydować o jakichś tam w inwestycjach, który musi być w naszym czy jest? Aha. Ja to tylko powietam, Z tego, co się jeden z mieszkańców wygodywał, to były pana słowa, to nie była jakaś tam wyobraźnia redaktora tej gazety. Odnosił się pan generalnie do grupy kibiców Olimpikowary, nazywając niektórych, nie wiem kogo zresztą bandą, bandą kiboli, wyrostków, niezrównoważonych miłośników piłki kopanej. Odnosił się pan także do, do dwóch radnych, którzy niby prowokują te jakieś nie wiem, złe zachowania. Wśród, wśród tej grupy, i czy może by Pan dzisiaj wskazał, czy to jestem ja, czy to są może inne osoby, bo nie uważam, żebym był osobą, która. Jestem miłośnikiem kilka, bo myślę, że to w jakiś sposób było do mnie yy, odniesione, ale nie, nie, nie czuję się, żebym jakoś nie wiem, specjalnie prowokował to całe otoczenie nie wiem, przeciwko Panu. A jeżeli dochodzi do jakichkolwiek incydentów, czy to był incydent związany z Pana, z Pana domem, no to te, wtedy temat trybuny w ogóle nie był poruszany, nie rozumiem, dlaczego jedna sprawa była z drugą związana. Nie rozumiem też, dlaczego jesteśmy dwóch radnych jest związana w ogóle z tą całą sprawą. Jaki to ma związek w ogóle z piłką można w Kowarach. Rozumiem, że dochodzi do jakichś incydentów w mieście, typu jakieś napisy inne rzeczy, ale myślę, że do takich incydentów nie można wrzucać wszystkim do jednego wora, czy do jednego przykład sprawców. Ja nie popieram takich zachowań. Aczkolwiek no, też moim zdaniem nie przystoi burmistrzowi miasta Kowary, żeby podczas takimi słowami wypowiadać się do całej grupy kibiców, którzy jednak tworzą jakiś klimat w tym mieście. Po prostu takimi słowami ich określa się, tego nie potrafię zrozumieć. Jeżeli Pan był wymienić po prostu, kogo Panu z rady chodziło, bo mówi Pan o dwóch radnych, nie było tam nazwisk to myślę, że Dziękuję kogoś Panu chodziło panu. z rady. Dziękuję bardzo. Proszę pani Panie na Teraz nie w tym temacie, ale jeżeli chodzi o to, no to jeżeli pan się odnosi do kibiców Olimpii, no to nie wiem, chyba znalazł pan winnych tego wandalizmu na swój dom i chyba byli to kibice Olimpii w takim razie, no bo cały czas pan się odnosi do tych kibiców. Jeżeli nie znalazł pan winnych i nie byli to kibice Olimpii, to proszę nie podpisywać pod tym po prostu kibiców Olimpii, bo na mecze nie jeździ tylko grupa, a nie wiem, jak to pan nazywa, wyrostów, nie wiem, nazwijmy to, nie wiem, dzieci może, nie wiem, może młodzież. Jeżeli też ludzie dorośli, jeżeli ludzie w wieku, nie wiem, 60 50 lat, którzy się naprawdę w sposób pozytywny bawią tym wszystkim. A to, że dochodzi do jakichś incydentów, to najzwyczajniej się proszę szukać osób, które są za to odpowiedzialne. Te napisy w bramie, ja tego nie popieram, ale takie incydenty się zdarzają i tego jest policja w tym mieście, żeby jednak sprawców tych incydentów wyłapywać, ale nie można wrzucać wszystkich tutaj do bora, nie? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze... Ja, będzie? a do tego, co proszę. powiedział Pan Burmistrz, bo... Wówczas, kiedy miał, yy, miały miejsce te incydenty z wybiciem szyby w domu Pana Burmistrza za tymi woreczkami z karbą, Pan Burmistrz wyraźnie oświadczył w miejscowej prasie, że to zrobiła opozycja, na no, co wówczas ja nawet byłam oburzona, więc Pan Burmistrz mówi sobie to, co mu pasuje. Lat temu, trzy, to była opozycja teraz i ten wypadek, gdzie te incydenty miał miejsce. Teraz nie widzę tak, że tutaj się nie dziwcie, bo Pan Burmistrz sobie będzie dopasowywał fakty do, do, do tego do teorii do dopisywał i sobie będzie mówił, ja się wcale niczemu już nie dziwię wtedy opozycja była, ja nawet bardzo byłam tym oburzona i nawet jeszcze moja wypowiedź jest, ale Pan Paweł wtedy mówił, że nie jest oburzony, to tak teraz to sześć Pan burmistrz ten incydent w ten czas i teraz kibicę. no więc ja by się już niczemu nie dziwię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo Pan Paweł. No bo, to, bo, bo to bardzo jest niepokojące i przy... mogła jeszcze informacje o stanie mienia za 2013 rok przedstawić. na projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze... Oczywiście. No bardzo, przepraszam, proszę bardzo. Komisja rewizyjna zaopiniowana, negatywnie sprawozdanie z wykonania... Budżetu. Natomiast jeżeli chodzi o szczegółowe, to myślałam, że na następnym punkcie, bo, bo to będzie udzielenie dyskusja. czy teraz mam to odczytać po kolei? Zgodnie z tak. Komisja oceniła negatywnie wykonanie budżetu. Dziękuję bardzo. Proszę, że to Pytanie? Nie było pozytywnych. Yy, żadnych. A nie tego głosu. Yy, Przyszedł projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 czerwca 2014 roku w, w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z budżetu miasta Kowary za 2013 rok na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Yy,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 3. Kto się wstrzymał? 3. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu dziewiątego e, B. Jest to projekt uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kowary z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Bardzo proszę Pana Artura o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 15 kwietnia 2014 roku. Szanowni. Jest to od razu przygotowana uchwała, Regionalnej Izby Obrachunkowej? Przepraszam Panie Przewodniczący, my, yy, st my tylko stanowiska Komisji Rewizyjnej, to Pani Skarbnik powiedziała, że pozytywna była opinia o budżecie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 składu rzekającego Regionalnej Izby Grammowej do Wrocławy z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Kowary za 2013 roku. Yy, tu jest podstawa prawna i yy, w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących ze zmianami skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wrocławie w Elżbieta Pytarska, przewodnicząca, Dorota Pietrzykowska, członek, Arkadiusz Bab Babczuk, członek wydaje opinię, pozy opinię, pozytywną z uwagami o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie nieudzielenia do z takowary absolutorium za 2013 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa uzasadnia to w następujący sposób. Po zapoznaniu się z przekazanym 17 czerwca 2014 roku wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie nieudzielenia burmistrzowi miasta Kowary absolutorium za 2013 rok, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wrocławiu stwierdza, że wniosek sformułowany został w wyniku rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu. Z przedłożonych protokołów posiedzeń Komisji nie wynika, aby Komisja rozpatrywała informację o stanie minia gminy, do czego obligują przepisy artykułu 270 ustawy 2 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kowarach po wykonaniu analizy powyższych dokumentów pod kątem celowości, legalności i gospodarności sformułowała wniosek o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kowary za 2013 rok. W opinii dołączonej do wniosku Komisja Rewizyjna wyliczyła negatywne zjawiska towarzyszące re realizacji budżetu na 2013 rok, które w jej ocenie dały podstawy do wyrażenia negatywnej opinii o realizacji budżetu Miasta Kowary za 2013 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium burmistrz Burmistrzowi Miasta Kowary. Skład orzekający zwraca uwagę na potrzebę omówienia na sesji absolutoryjnej wskazanych nieprawidłowości, bowiem w sformułowanej opinii nie odniesiono się do przyczyn ich powstania. Mając powyższe na uwadze, spłat orzekający postanowił jak w sentencji. Od niniejszej uchwały przysługuje, zgodnie z artykułem 20 ust. 1 Ustawy Regionalnych Izby Obrachunkowej o Odwołanie do kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wrocławiu w terminie 14 dni od doręczenia uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pani Zgodnie przyniosła. z tym, że z, żeby wyjaśnić szczegółowo. Myśmy ja przygotowali w zasadzie to kilkanaście godzin pracy, analiza budżetu. I tak, opinia w sprawie wykonania budżetu za 2013 rok. Wykonanie budżetu w zakresie niektórych dochodów własnych odbiega od zaplanowanych, co jest wynikiem błędnych założeń przy planowaniu budżetu. Było to spowodowa spowodowane zawyżeniem dochodów. Punkt pierwszy, dział 756, rozdział 75615, paragraf 00500, podatek od czynności cywilno-prawnych. Załącznik numer 1, strona 51, jak ktoś ma mówić. Planowane dochody 170 tysięcy, wykonano 41 4135, to jest 2,44%. Dział 7, rozdział 10005, paragraf 0970, wpływy z różnych dochodów. Załącznik nr 1 strona 50. Planowane 459 838 zł, wykonane 28 176 45 zł 45 groszy to jest 6,13%. Dział 921, rozdział 92, 195, paragraf 0960. Otrzymane statki, zapisy i darowizny. w postaci pieniężnej. Planowano 20 tysięcy, wykonano 0 zł. Nie dokonano wcześniej analizy z z korekty planów co poprzedni rok. Analiza inwestycji. Niewykonane zadania w 2013 roku. Dział 600, rozdział 60016. Dokumentacja projektowa, przebudowa ulicy Ksiaczynie. Planowano 39 360 wykonano 0. Dział 926, rozdział 9261. Modernizacja stadionu 1. Planowano 413 150, wykonano 35 847 zł. Teraz jest taka sentencja, gdyby Rada Miejska była poinformowana, że w budżecie są wolne środki w kwocie 605 055 zł, to z tej kwoty zaangażowałaby do planu na tę inwestycję przynajmniej 200 000 Dział 630, rozdział 63003, budowa z skansenu Górnictwa Kowarskiego, planowano 100 700 wykonano 0. Można było zaangażować z wolnych środków 100 tysięcy i wykonać zadanie. Następnie, Zaniedbanie pracowników Urzędu Miejskiego spowodowały, że do dnia dzisiejszego brak zwrotu z rozliczonego wniosku kwot 165 953, 79 zł. Dotyczy zadania rewitalizacji Centrum Integracji i Tradycji Miasta. I drugie, 577 098, 64 zł. Dotyczy przestrzeni publicznej w centrum, etap pierwszy. Wiadomo, że końcowe wnioski o płatności były złożone, ale kontrole miały do nich, do tych zadań, zastrzeżenia. Na przykład kontrola Urzędu Skarbowego. Nie wszyscy radni zapoznali się z nim, pytano panią skarbnik o rozwiązanie tego problemu. Pani skarbnik poinformowała, że Urząd Miejski podpisał umowę z firmą prawniczą z zewnątrz ponosząc przy tym dodatkowe koszty, mimo że w Urzędzie Miejskim jest zatrudniony prawnik i kontroler, który jest ponoć nieomylny. Środki z 2009 roku na zadanie wjazd na okraj nie zostały zwrócone i o tym zadaniu się nie pisze w wykonaniu budżetu za 2010, 2011, 2012 i 2013 rok. Nie rozumiemy dlaczego, przecież jest to kwota około 47 tysięcy. Czy któryś z pracowników Urzędu Miasta poniósł konsekwencje za to niedorobstwo? Dochody majątkowe z braku zwrotu środków z dwóch zadań inwestycyjnych dochody, dochody zmniejszyły się o kwotę 743 052 43 zł, 43 grosze plus zaległe, które nie są ujawnione w budżecie zarówno po stronie planu, jak i wykonania, to jest jasna okraj, kwota około 47 000 zł. Wolne środki w kwocie 605 055 złotych 09 groszy zł były tajemnicą Pani Skarbnik i Pana Burmistrza, bo nigdy o nich nie wspomniano w opisowej części budżetu, zarówno w 2012, jak i w 2013 roku. Zaangażowała je Pani Skarbnik przy planowaniu budżetu na 2014 rok, aby pokryć deficyt. Nie na tym polega nic do wykonania budżetu. Można było 300 tysięcy wykorzystać na wspomniane wcześniej planowane inwestycje w 2013 roku, a pozostałą kwotę też 305 tysięcy 055 zostawić na spłatę pożyczki do Wojewódzki, w, w, w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. tego wymagają zobowiązania według podpisania. W sprawozdaniu RBNDS pozycja D-17 na 30, 31, 12 2013 roku są uwidocznione wolne środki kwota 605055 zł. Rada miasta składa się z radnych o różnych profilu wykształcenia i zawodów od pracowników Urzędu Miejskiego odpowiadający za finanse, oczekiwaliśmy dokładnych relacji i wyjaśnień nie tylko na zapytania, lecz bez zapytań. Tak jak na przykład o wolnych środkach. Brak jest lojalności pani Skarbu wobec, wobec Rady Miejskiej. jestem dla nas z jakich źródeł finansowych. Pani Skarbnik skorzystała i zaksięgowała dodatkowo w 2000 roku kwotę 291 tys. na wolnych środkach. Z bilans bilans otwarcia na 2013 rok, z lat ubiegłych, wolnych środków było 305 952 zł. Wynika to z sprawozdania RBND z pozycja D17 po stronie wykonania. Też nie był zaangażowane po stronie planu, to było. A ta kwota 305 952 zł, z jakich wpływów finansowych z lat ubiegłych się składa? Nikt nam tego szczegółowo nie wyjaśni. E, tu są już później pytania, czy w 2013 roku Urząd Miejski korzystał z pożyczek krótkoterminowych, które udziela obsługujący bank nasz, nasz bank na pokrycie deficytu wydatków w ciągu roku? Jeżeli tak, to w jakiej kwocie kiedy były spłacone? Bo to powinno wynikać z sprowadzania RBZ Urzędu Miejskiego jako jednostki oraz dowodów księgowych. Na koniec roku 2013, 2013 udocznione są tylko zobowiązania długoterminowe, to jest 10 milionów obligacji i 300 tysięcy bożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej. Proszę padać, ile wyniosły już poniesione koszty sądowe związane ze zwrotem środków za rewitalizację, bo wiadomo, że została zawarta umowa z firmą prawniczą z zewnątrz, która pilotuje, pilotuje sprawę w sądzie. Ile wynosi kwota umowna tego zlecenia? Prosimy o wyjaśnienie ze sprawozdania RBMD z pozycja D 25. Inne cele, wykonane rozchody. Kwota 846 tysięcy 966 złotych 84 groszy. Zł. Co się na to składa? Prosimy podać bardzo dokładnie. Kwota długu jest znacząca, to wynosi 10 milionów 300. Jakie były jeszcze stan środków pieniężnych na rachunku w gminie na dzień 31 grudzień 2013? To by było tyle, bo to są tu już później takie notatki moje, natomiast tutaj jeszcze Pani Skarbnik, co prawda o niedużą kwotę, bo 898 20 zł 20 groszy są błędne wyliczenia, które ja łapałam, to mogę, to, a to już to, RIO tego nie była to nie jest duża kwota, 898 zł. Na tej podstawie komisja rewizyjna nie wiem, ktoś, wystąpiła z wnioskiem o nieubdzielenie w Sobret. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo zabrać głos? My na tej podstawie przystąpiliśmy tak. z wnioskiem, tak? Tak. Natomiast tutaj to ja już... Proszę bardzo, nie wiem, czy pani skarbnik, czy ma burmistrza, zabrać głos, to proszę uprzeć. Nie proszę bardzo. <coughs> na podstawie artykułu 18a, 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym to jest z 2013 roku pozycja 594 ze zmianami po negatywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu gminy za rok 2013 wnioskuje o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Kowary za rok 2013 z tytułu wykonania budżetu gminy. Załączenie opinia komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za rok i teraz jest ta opinia w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kowarach o wykonaniu budżetu miasta Kowary za rok 2013 z dnia 6 czerwca 2014 roku. Działając na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym, to jest z 2013 roku pozycja 594 ze zmianami, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kowarach w składzie przewodnicząca Sofia Ujma, członkowie Adam Bierowski, z Mazurak, w Paweł Witow i Artur Doma. Stwierdza. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kowarach na posiedzeniu w dniu 12 maja 2014 roku dokonała oceny wykonania budżetu miasta Kowary rozpatrując w szczególności sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kowary za 2013 rok, sprawozdanie finansowe za 2013 rok, opinię Regionalnej, opinię regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu na podstawie analizy wykonania budżetu pod kątem legalności, celowości i gospodarności dokumentów. komisja stwierdziła co następuje. Po pierwsze, brak zwrotów środków za rewitalizację Centrum Tradycji w kwocie 165 953 zł. Po drugie, brak zwrotu środków za rewitalizację przestrzeni publicznej w kwocie 577 9864 zł. Sprawa jest obecnie w sądzie. Punkt trzeci, zapłacone 5% z kwoty przeznaczonej na rewitalizację Parku Miejskiego, kwota około 27 000 zł, wskutek wadliwej, wadliwie sporządzonej specyfikacji przetargowej. Po czwarte, zbyteczny wydatek na koszty sądowe oraz odsetki związane z odprawą emerytalną dla Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. Jest to kwota około 20 000 zł należności głównej, z tego 2553 zł odsetek plus koszty sądowe, przy czym brak było subwencji z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Całość wypłacił Urząd Miejski w Kowarach. Po piąte, błędnie przez niedbałość wypłacona kwota 10 760 zł nauczycielom, co teraz zwracają w Radach. Po szóste zbytecznie wydane środki na ogrzewanie ustostanów przy ulicy Jeleni 14, sezon Grzewczyn 2012 2013 Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonej w niniejszej opinii powyższe daje podstawy do wyrażenia negatywnej opinii o realizacji budżetu miasta Kowary za 2013 rok i wystąpienie do Rady Miejskiej z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Kowary panu Mirosławowi Góreckiemu. Ehm, oczywiście na ten wniosek przyszły przyszła uchwała, którą już wcześniej czytałem z Regionalnej Izby Obrachunkowej i skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2014 roku wydał pozytywną opinię z uwagi. Dziękuję bardzo. budżetu miasta Kowary z tytułu wykonania budżetu miasta Kowary za 2013 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Kowary za 2013 rok a sprawozdaniem finansowe za 2013 rok. 3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej Wrocławii z 15 kwietnia 2014 roku. Cztery informacje o stanie miasta 2013 roku. 5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kowarach. Rada Miejska w Kowarach nie udziela absolutorium Gminy Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Kowary za 2013 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała, uchwała nie została podjęta. Sześć. Nie ma rozstrzygnięcia w sprawie psychologu. Uchwała, że by była podjęta, musiałby 8 osób zagłosować przeciw. Nie ma uchwały. 6 za, 1 osoba przeciw, 5 e, osób się wstrzymało. Pani mecenas ma to pytanie. W takim przypadku uchwała nie jest podjęta, czy uchwała nie wchodzi w nie, nie jest to właśnie, Ale to właśnie to nie jest... Ja rozumiem, że musiała być bezwzględna większość ustawowego składu Rady Miejskiej, żeby była podjęta i nie podjęta, czyli 8 osób też by musiało zagłosować przeciw, żeby nie była podjęta. W tym momencie nie ma rozstrzygnięcia odnośnie udzielenia absolut, nie udzielenia obsługów. Nie ma rozstrzygnięcia. To nie, że uchwała jest niepodjęta, nie tylko nie ma rozstrzygnięcia. Uchwała nie trzeba podjętać w sensie mamy większości kwalifikowanej, czyli są większości kwalifikowane niezbędne dla podjęcia. Dziękuję bardzo do punktu 9C e, jest to uchwała Rady Miejskiej w sprawie, w sprawie przyznania tytułu honorowy obywatel miasta Kowary. Czy ktoś ma pytania w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z 30 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania tytułu honorowym obywatel miasta Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie 1. Paragraf nr 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf nr 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał? Nie. Nie. się do Przechodzimy do punktu 9D. Też tytuł konorowo otala miasta Kowary. Czy ktoś w sprawie drugiego tytułu? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany tytułu honorowego miasta Kowary na podstawie obowiązujących przepisów e, uchwala się co następuje. E, treść uchwały zawarta w paragrafie 1. Paragraf nr 2 wykonanie uchwały w się miasta Kowary. Paragraf nr 3 uchwała o się z dniem Kto z Państwa Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. E, uchwała jest. została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9. E. Jest to projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kowary. E. Uchwała była omawiana na no, komisjach. Czy ktoś w projektu uchwały? Proszę bardzo Pana. Mam pytanie, czy ostateczny kształt y, tej uchwały został wymieniony na zmianie To było wcześniej. To było wcześniej omawiane, a potem była tylko pod względem prawnym. Pani, e, to, o, pani mecenas się zajmowała względem czy to jest wszystko... Tej... Nie, nie ma Nie ma pani. Kto, pani? Nie Nie ma Nie <głos> <głos> w obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Regulamin dostarczania wody w się na terenie Gminy Kowary zawarty został w paragrafie 1.25. Eee, paragraf 26. Uchwała wchodzi w życie, 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Domnośląskiego. Kto, kto z Panu? z Panu? Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o to głosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Wstrzymał. i osoby dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu dziewiątego. F jest do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kowale w sprawie zmiany w pojedynkę szkolenia na 2014 rok. Projekt uchwały komuś. Uchwały... Proszę bardzo, panie. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na Komisji Budżetowej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa pytanie? Może do pani skarbnik jeszcze?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 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba stwierdza, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu e, dziewiątego G. Jest to projekt. Przepraszam bardzo. To jest projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańców Kowar na działanie Burmistrza miasta miastach e, Czy ktoś chciałby zadać głos w sprawie tej uchwały? Skarga została zaopiniowana pozytywnie na Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Nie widzę, nie widzę pytań. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach. Dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie skargi mieszkańców miasta na działanie burmistrza miasta Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie 1, paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej. Obowiązując do, do powiadomienia zainteresowanych o podjętej uchwałę. Uchwale. Przepraszam. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pani i z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę kto się wstrzymał. Trzy osoby stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Przechodzimy. Trzy się wstrzymały i Przechodzimy do punktu dziewiątego. A Jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skarbę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Czy ktoś ma pytania odnośnie tego projektu? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej z dnia 30. Czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Wrocławiu. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść zawarta w paragrafie pierwszym, paragraf drugi. Wykonanie uchwały powraca się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa, na jest za przyjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał dwie osoby. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu dziewiątego i jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. Czy ktoś ma pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść zawarta w paragrafie pierwszym, paragraf drugi, oczywiście <coughs> z dniem podjęcia wkrótce, Pan panów radnych, za przyjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała podjęta została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10. Zamykam porządek obrad 70. sesji Rady Miejskiej w Kowarach 30 czerwca 2014 roku. Dziękuję bardzo